Jest dziewiętnasta. Dwójka, jesteś na miejscu. Włodzimierz na Horn. A skoro dziewiętnasta, to zapraszam na przegląd cytatów z wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. Beata Stylińska oto. Pogłosy. Festiwal Trans. Spełniamy też jedno ze swoich marzeń, a festiwal w tym roku odbywa się po raz 31. By spełnić to marzenie w postaci organizacji festiwalu absolutnie w jednym miejscu. Jeden kompleks budynków, w którym śpimy, w którym spędzamy wspólnie czas w pracowniach, a potem w ramach festiwalowych wydarzeń. No i jeszcze jest ta część wieczorowa. nawet po hiszpańsku, a nawet katalońsku, czemu nie, wysłać zdjęcia, spełnić pewne warunki, sprawdzić datę, czy muzycy są dostępni 28 lipca, bo wtedy rozgrywa się finał i trzeba tę datę trzymać, zabukować. Ale pierwszy krok to wysłać zgłoszenie na adres polskieradio.pl. Finał konkursu jak słyszeliśmy 28 lipca w Marsjak we Francji. Dziś to już wszystko, Beata Stylińska, a już za chwilę Rzeczypospolitej profesor Antoni Dudek, a zaraz potem transmisja koncertu Młody Muzyk Roku. Autopromocja. Zarówno w sztuce, jak i myśleniu o świecie. Bo przecież to, co dzieje się daleko, może mieć wpływ na to, co najbliżej nas. W audycji Połączenie Międzynarodowe przyglądamy się kulturze globalnie. Czy sztuka może zmieniać świat? To pytanie będzie powracać w rozmowach z ekspertami i artystami. Zapraszam w środę po 13.00. Monika Zając. auto o polskich chłopach pod Sandomierzem, którzy w 1920 roku mówili ciekawie, kto wygrywa, nasi czy polskie pany. Jest jedna z takich opowieści, w związku z tym tożsamości etniczne, narodowe w ówczesnej rzeczywistości wyglądały jednak inaczej niż z naszej dzisiejszej perspektywy by to wyglądało. Natomiast generalnie najważniejsze faktycznie było to, że duża część tej mniejszości ukraińskiej świadomej, która była świadomymi Ukraińcami, a jest... państwa polskiego zostało uznane na podstawie, Porozumienia, gdzie Polacy zdeklarowali, że dadzą tym województwom Lwowskiemu, Stanisławowskiemu oraz Tarnopolskiemu, czyli Galicji Wschodniej, bardzo szeroki samorząd terytorialny, a następnie nie dotrzymali tego słowa, mówiąc, że te zapisy prawne ich do tego jednak nie zobowiązują. No właśnie to w ogóle ustawa, o ile dobrze pamiętam, przyjęta w 1922 roku o autonomii tych województw, która miała wejść w życie w ciągu dwóch lat, ale nie weszła nigdy w życie. Uf, nigdy nie weszła w życie. bohatersku walcząc z Wehrmachtem. I bolszewicy doskonale wyczuwają to zagrażenie. Jest świetna książka Timioty Snydera na temat takiej tajnej wojny, którą prowadzi państwo polskie z bolszewikami. Prawdopodobnie właśnie dlatego tuż po zamachu majowym ginie Petlura w Paryżu, bo jest zrozumienie ze strony Kremla, że ta piłsudczykowska polityka może zagrozić Związkowi Sowieckiemu. To zresztą jest bardzo ciekawe, że, że z perspektywy Kremla i rosyjskiej. Polska, która zamyka się na mniejszości narodowe, mówi, źle traktuje Ukraińców, Białorusinów, źle patrzy na prawosławnych, nie jest żadnym zagrożeniem, bo ona zawsze będzie odpychała te sąsiednie narody, które wtedy będą uciekały pod opiekę Moskwy. I ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, kiedy w 1935 roku zawiera porozumienie z Piłsudczykami, ono przecież normalnie startuje w wyborach do Sejmu, ma bardzo liczny klub parlamentarny, ma wicemarszałka Sejmu, w związku z tym to też pokazuje, że te konstytucyjne Zabezpieczenia mówiące o równych prawach jednak działają. Ukraińcy występują jako Ukraińcy w tym klubie parlamentarnym i w 1935 roku po stronie ukraińskiej jest dosyć powszechne przekonanie, trudno nam w to dzisiaj uwierzyć z perspektywy znowu drugiej wojny Rzeczpospolitej, polski wywiad po prostu uznał, że to jest tak fantastyczna wizja, no, ale tu, panie że na pewno nigdy się ale nie Ale tu panie profesorze, muszę wejść z pewną polemiką, no bo jednak jeśli byłaby ten OUN na tyle dobrze penetrowany przez polskie służby, to na przykład no, nie dopuściłyby one do tego, żeby udało się zorganizować zamach na było, nie było ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. W 34 roku członek OUN dokonuje udanego zamachu na szefa całego aparatu, można powiedzieć, służb specjalnych polskich, czyli Ministra, ministra spraw wewnętrznych. Jak to możliwe? To znaczy jednak, jednak wydaje mi się, że ten OUN nie był aż tak penetrowany przez stronę I, i, i to oczywiście mówimy teraz o różnej skali stopniu. Ja mówię o takim stopniu penetracji, który uniemożliwiał organizacji ukraińskich nacjonalistów zrobienie tego, do czego oni dążyli. To znaczy wywołanie powstania, rewolucji, czegoś, co zagroziło zagrożyło tak, no byli stabilności. Za nie byli, nie, do czasu wybuchu wojny nie byli w stanie wywołać powstania południowo-wschodniej. Rzeczpospolitej, natomiast byli w stanie organizować zamachy, bo ten Pieracki nie był jedyny. No, zamach tak. na Tadeusza Hołówkę choćby i cały szereg innych. Oto... Odsycać teraz na takim... chociażby na poły demokratyczne. No już właściwie w latach 30. to raczej można mówić o systemie autorytarnym, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby zrozumieć, co właściwie OUN chciał osiągnąć przez te pojedyncze zamachy. No bo było wiadomo, że to w żaden sposób państwowości nie pozwoli ukraińskiej odbudować. Zaostrzy represje wobec ludności ukraińskiej. I o to właśnie chodziło. Żeby się bardziej buntowali, popierali nacjonalistów, dokładnie, a nie undo. Do, dokładnie tak. I nie przypadkiem, jeżeli popatrzymy na wybór ofiar, zwłaszcza polskich, To jest ta partia w skrócie UNDO, która no, zaczęła współpracę polityczną z Piłsudczykami, w efekcie czego miała swoją reprezentację parlamentarną. W pewnym momencie pan nawet wspomniał o wicemarszałku Sejmu, czyli Wasylu Mudrym. Gdyby pan zaś chciał powiedzieć coś o właśnie o Mudrym, znaczy jaki był pomysł UNDO i Mudrego w latach 30., -tych, co oni chcieli osiągnąć, już pan trochę o tym wcześniej wspominał, aleśmy to rozwinęli. Na co oni z kolei liczyli? To była, można powiedzieć, w najlepszym tego słowa znaczeniu partia... takie i to było również przedmiotem ogromnego oburzenia społeczności polskiej i nieustannych krytyk uznawania, że to jest skandal, że Józewski każe nam się uczyć ukraińskiego, chociaż my tu jesteśmy gospodarzami. Tak, gospodarzami. Natomiast Józewski wychodził z założenia, że ta znajomość tych języków, które służy, integracji. służy po prostu integracji. Ja sam pamiętam, jak z pewnym wzruszeniem. Jeszcze w latach 90., w końcówce lat 90. brałem udział w takich seminariach Polska-Ukraina. Trudne pytania, które organizowali byli żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. A więc mieszkańcy Wołynia, chodzący właśnie do szkoły Józefskiego, którzy w 44. roku trafili w szeregi Armii Krajowej, walczyli z UPA, przeszli cały ten szlak bojowy i, i też tą dramatyczną drogę związaną z cierpieniami ludności polskiej. I nagle w pewnym momencie ci wołońscy żołnierze Ziemian było stosunkowo niewiele. Oni zresztą też w latach 39-41, myślę tutaj o ziemianach, polskich kolonistach, których osadzano na takich specjalnych, wydzielonych osadach, ich przede wszystkim najbardziej bolszewicki terror z tych lat potraktował, bo ich władza sowiecka uznawała za najbardziej groźnych. Panie profesorze, zmieniając już do podsumowania naszej rozmowy, chciałbym pana zapytać tym razem jako akademika, specjalistę od właśnie relacji polsko-ukraińskich. bardzo dramatycznych wydarzeń z lat II Wojny Światowej. Czy nie jest już powoli czas, żeby w ramach rozwijania sojuszniczych relacji polsko-ukraińskich też uruchomić badania nad, właśnie ze strony polskiej i ukraińskiej, nad bilansem II Rzeczpospolitej we wzajemnych relacjach? Bo jak się przyglądałem literaturze na ten temat, no to nie jest tak, że nie ma na ten temat książek, ale mam wrażenie, że daleko nam do jakiejś całościowej syntezy, że jest wiele obszarów, które no tak naprawdę zasługiwałyby na przebadanie. cieniem na tych wszystkich badaniach i szczerze mówiąc po tylu latach obserwowania dialogu polsko-ukraińskiego trudno mi wykrzesać jakiś optymizm, że to szybciej lub później się zmieni. Aczkolwiek zawsze przypominam, że jak w 1990 roku zaczynaliśmy Polacy i Ukraińcy zaczynali normalną dyskusję o swoich relacjach w tysiącu lat historii, to całe tysiąc lat wyglądało jako jedna wielka katastrofa, gdziekolwiek, o czymkolwiek zaczynali rozmawiać, z któregokolwiek okresu, to natychmiast zaczynali tak, się od Bolesn się no, Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską, zdobycie, prawda, Kijowa, no to już właściwie można Dokładnie. powiedzieć, zaczynamy od agresji, więc, to, bo jesteśmy agresorem, no tak. Więc ja dziś z dzisiejszej perspektywy mimo wszystko, choć tyle osób na to narzeka, wolę sytuację, kiedy kłóci wydaje niemożliwe, bo już za dobrze siebie na szczęście poznaliśmy. Dla mnie z kolei, jako dla politologa, z uwagi na to, co się wydarzyło w ostatnich latach i znaczące zwiększenie liczby Ukraińców mieszkających w Polsce, nie ulega wątpliwości, że to są sprawy, o których i te dotyczące II Rzeczpospolitej i te inne, są sprawy, o których musimy jak najwięcej rozmawiać, ale właśnie w sposób spokojny i nie dawać się podpuszczać różnego rodzaju politykom, którzy swoje bieżące pieczenie próbują piec wokół tych spraw, dlatego, że kwestia porozumienia pojednania polsko-ukraińskiego, moim zdaniem jej znaczenie będzie z każdą dekadą w dającej się przewidzieć w przyszłości narastało. Taki jest mój pogląd. A dziś już panu profesorowi ogromnie dziękuję za rozmowę. Przypomnę pan profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był państwa i moim gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwa serdecznie zapraszam na kolej Kolejne programy z cyklu Rzeczpospolite już za dwa tygodnie kolejne. Pozdrawiam. młody instrumentalista grający na instrumencie klasycznym. Takie są wymogi tego konkursu. Uczeń szkoły średniej. Ale ten konkurs de facto organizowany jest co dwa lata. Dwa lata temu także gościliśmy finalistów tego konkursu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. No i dziś ponownie będziemy przypatrywać się tej rywalizacji, której laurem jest nie tylko satysfakcja ze Którego finały w tym roku odbędą się w Erywaniu, stolicy Armenii i będzie to 6 czerwca. Dziś wystąpi siedmioro finalistów. To Jakub Derej, Lena Maruchacz, Natan Supeł, Zoya Sygud.